Tu radio, przepraszam, tu podcast nie tylko dla ojów. Z zielony piurna. Zapękam zdjęcie pragnę, witamy w dzisiejszym podcaście. Krzysztofie. Dobre. Dobry wieczór ja? Dobry wieczór w zasadzie ja, um, Mogę sobie podjadać? Tak, można oczywiście podjadać Ja do Krzysztofa za chwilę będę mówił, ale słyszycie w tle oczywiście Barnabę oraz um, Szymona Łaszczewskiego Nie słyszycie niestety Szymona Krawczewskiego, który um, podjada kukurydzę Ale dzisiaj rozmawiamy z Krzysztofem um, No bo dzisiaj w zasadzie podcast możemy podzielić, um, zanim jeszcze powiem o tytule możemy podzielić na mężczyzn z dziećmi i mężczyzn bez dzieci. W zasadzie jedynym mężczyzną bez dziecka, bez dziecka w naszym towarzystwie jest Daniel. Więc... Tak by można powiedzieć, nie? który właśnie tutaj przyszedł, jest wstrętny. Ale właśnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ośmiu mężczyzn i jeden Krzysztof, można by tak powiedzieć. Krzysztofie, tak, tak, tak, właśnie. Jak zwykle za długi wstęp, za dużo na początku umówienia, ale witamy się w tym podcaście z Krzysztofem szczególnie, bo on dzisiaj jest główną postacią tego odcinka. Dlaczego? To dowiemy się zaraz e, po reklamach, po wstępie, po we wszystkim. Krzysztof nam powie, dlaczego się tu zebrało ośmiu przystojnych mężczyzn z Krzysztofem włącznie. No i po prostu ostatnie pożegnanie można by powiedzieć, tak? Będzie ciekawie, będzie ciekawie, będzie dzisiaj dość krótko, ale ciekawie. Zatem tak łezka wokół się kręci i wracamy po chwili. Z Irlandii? Z wyspy za morzami, hem skrajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko na orm. Znowu tak daleko, w domu zimno, a za oknem pada. Żona mówi, że krem znów przecieka, a niech sobie zawoła sąsiada. W piłkę baty znów nasi dostali. Słabe ataki, braka pierdoła. Że nie garnek się jakiś osmalił, a niech sobie sąsiada zawoła. A Irlandia podobno jest taka zielona, jak włosy Syreny o świcie. Zaj westchnienia, białe ramiona, moje szare obdałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona, jak wiatr, co ma czapkę podartą. Zaj czułe westchnienia. Brad w Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla orłów. Wrocław, najcieplejsze miasto w Polsce. Przed chwilą Daniel o tym powiedział. Krzysztofie, słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, że opuszczasz naszą piękną, zieloną, zimną wyspę po 11 latach i wracasz, może nie wracasz, ale jedziesz do najcieplejszego miasta w Polsce. Czy to prawda? No zdecydowanie, wszystko się zgadza. 11 lat spędzonych na wyspie, a teraz mówimy papa. Papa Irlandio. Papa Irlandio, tak. Papa, ty zostałeś papą w zeszłym roku, mm -hmm. syn y, rok i troszeczkę. Hmm. A półtora roku jeszcze No już troszkę, no już półtora roku, Kornel. Chciałem się spytać, bo dzisiaj podcast oczywiście wokół Krzysztofa. Dzisiaj takie może troszeczkę nostalgiczne, emigracyjne nastroje, bo niektórzy z nas zostają, niektórzy wracają, niektórzy myślą, że w Polsce jest dobrze i stwierdzają, że jednak e, chcą wrócić, bo coś, bo tamto. Ale Krzychu, proste, krótkie pytanie żołnierzkie. Wracasz, bo? Po to Po to ojczyzna. Myślę, że to no, chyba no, najprostsze no, wytłumaczenie. Ja lubię to jest takie trochę. No, trochę. Ostatnio, no płytkie wytłumaczenie z jednej strony ale chyba bardzo dużo rzeczy się zamiera w tym czyli moja świadomość kulturowa jest z tego kraju są, są moja rodzina jest z tego kraju język, w którym operuję jest z tego kraju więc dla mnie bardzo bardzo nam pokazuje Bardzo nam pokazuje tą Marcelinę właśnie Więc Dla mnie, po prostu, dla mnie największym takim motywatorem było fakt jako, że ja nie chciałem, nie, nie potrafiłem sobie wyobrazić wychowywania mojego dziecka w innej kulturze niż, niż ta w której ja się wychowałem i jakoś tak do mnie to dotarło, że chyba mimo, Pol mimo wszystko Polska ze swoimi wszystkimi minusami i negatywnymi stronami będzie dobrym krajem na wychowanie mojego syna. tego. Czy to nie jest? Ja tak myślałem też o tym właśnie, że jest dziecko i zanim dziecko zacznie jarzyć, można by tak powiedzieć, to ma te dwa lata, może trzy, i myślę, że wtedy jakby zaczyna jarzyć, co to jest, wiesz, kraj, Polska i te sprawy. Czy to nie jest, myślisz, za wcześnie, żeby wyjechać? Bo, tak jak mówimy, głównym powodem było wychowanie dziecka, żeby się wychowywało tam. Czy nie mogłeś poczekać jeszcze pół roku, rok? Ha! Tu jest Chyba, sekret. Kumura, bo jeśli się, się okaże, no, że jest no, źle, że to, to jest zawsze tak można to wrócić jeszcze. Aha, no, bo ja ja W ten to sposób. To, no może tak. To wrażenie, no. tak Zatem tam tam dzisiaj tam rozmawiamy to o emigracji, to to to dzisiaj to rozmawiamy to o tym, czy zostać, czy wrócić gdzie wychowywać tak dzieci, no ośmiu ja mężczyzn, prawie wszyscy dzieciaci i to będzie dzisiaj motyw no, przywodny, no. tak, tak, motyw tak, przywodny, i... ale wracając do tego, co powiedziałem, jestem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie na, nastawiony i wiesz, że będzie wszystko okej. Jak dobrze pójdzie, to może w kwietniu się spotkamy, A właśnie pójdę w twoje ślady, zobaczymy, no tak. Ale bardzo, to, bym, bardzo bym to, to tego to chciał. Zobaczymy co jak, ale, ale ten jest tak będziemy wiedzieć. Ja, ja do kwietnia muszę podjąć decyzję, więc e, zobaczymy. Ale mówiąc szczerze wiesz co też nie mam jakichś problemów z tym, nie? Jakby, co będzie, to będzie, nie? Ale tak raczej myślę. Jak sobie okay. Tyle lat to Jak już no. jest naprawdę kupa czasu no. i e, dobrze, dobrze no. się określić po tyle latach, bo mentalność nie, ludzi może być dziwna, ale myślę, że można się czasem troszeczkę, nie powiem, że zamknąć w swoim świecie, ale tak, to jest, to jest właśnie coś, o, o czym rozmawialiśmy no. dzisiaj z Danielem, no. że tak naprawdę nie, nie. powinniśmy tylko i decydować ja i wyłącznie nie, o tym, co nas otacza, o naszym takim no, świecie wokół nas. Nie powinniśmy na siłę z, zmieniać całego 11. świata, całego kraju, całej kultury. Tylko ja po prostu koncentrować na się rację, na tym, żeby to, że co wokół nas jest, było myśli, dobre, myśli, odpowiadało nam pozytywne i myśli, tworzyć myśli. ten świat wokół nas. I to jest to, nie? To jest to. Dziękuję. swinging admitted free lads uh sorry fair play lads take sony sorry to podcast nie tylko dla ormu O przepraszam bardzo proszę uprzejmie. I matka, a tu babci chatka Tu malwy w ogrodzie, a tu klekle klebociek Tu łany pszenicy, syrenka w stolicy Tu uśmiech niewinny, tu kraj mój rodzinny Od morza po góry, przez piękne Mazury Przez śląsk węglem czarny, po Kraków pradawny Tu wszędzie jest moja ojczyzna tu wszędzie jest moja ojczyzna. To Młody ojciec. Ja nagrywam. Młody ojciec, od ja e, w w tak, od, e, dwu, od trzech miesięcy prawie jesteś młodym ojcem. Powiem, e, powiedz nam może e, o, o, o nowinkach technicznych. No, e, technicznych. Wraca, e, jakie są teraz? Techniczne. Właśnie, żeby e, to podglądać to dziecko, to to to dziecko to, które śpi i żonę, która może może, może hipotetycznie się zdradza, ale może ją. Zobaczmy, co robi dziecko w tej godzinie. Mam kamerkę podłączoną do do internetu. I mogę zdalnie Obserwować sobie, to, co się dzieje w moim domu tak. przez aplikację, którą w telefonie. Jak się nazywa ta aplikacja? Nazywa się Mindlink. Znaczy, no, Okej, okay, To jest system D-Link. Aplikacja nazywa się e, D-Link Baby Camera. Mam kamerę na, na tym, prawda? Włączę się. Czyli spokojnie możesz jechać na chlanie na cały weekend tak. i oglądać dziecko, jak na przykład ryczy, bo nie jest karmione, tak? Dokładnie tak. Bo nie widzę w tej chwili, że dziecko śpi. Aha. E, za 15.11, tak? Dziecko no. śpi. Mam takie ikonki, że dziecko się ruszało, dziecko płakało. Aha. I to mogę to powiększyć. A jak ubie... jak zobaczę na przykład, że Emilia nie karmi dziecko, to zrobi sobie zdjęcie. A czy jak Emilia będzie karmić, to będzie widać jej cycuszki e, Nie, nie będzie yes. widać cycuszków, dlatego, że będzie tam w cieniu. Aha, aha, na aha. dziecko, no nie? Aha, dobra. Więc nie to panie Filipie, ale panie to aha. Rozmawialiśmy z Krzysztofem przed chwilą, bo Krzysztof ten wstęp troszeczkę taki zawiły, ale Krzysztof po 11 latach nas opuszcza. Ty też jesteś dość długo w Irlandii, nie? 11 lat. Lat, czy trochę więcej? Więcej, jest, nie? Jest, jest, Uwaga, miłośnicy poezji współczesnej. Minęła pierwsza. Najwyższa, więc już pora na wiersze po pierwszej. Czyta aktorka. No, ależ nie, przepraszam bardzo. Autorka, nie aktorka oczywista. Jak mogłem się tak pomylić doprawdy? A czy można już recytować? Proszę bardzo. Jakich słów mam użyć? To już jak pani uważa. To jest tytuł wiersza. Aha. Ten z wzgórza się wynurza Jakiś wielki tuman kurza Już przy lasu jest krawędzi Biegnie, tupie, rwie i pędzi pada w chyżo, w zagajniki Między drzewa straszy się Uciekają więc zwierzęta Bo tumanu moc przeklęta na... Polane w raptem wydeptanym leśnym traktem Wtem się ten ten zatrzymuje. Tej Opada. Cząbiadom. Ulatuje. I znet. Leśne widzą ptaki niecodzienny obraz tak. I padło na polane. Stado orda Zasabane! te legiony rzymskiej No i jak stodoła! We Sie na... rozgląda dookoła! A We Polana ]cie. słońcu tonie! Jak konie Kurwa! Na... Jak Dziękuję bardzo. O terminie naszego następnego spotkania powiadomimy wszystkich zainteresowanych poezją współczesną listą. Tak, obraz, Very krukty. To jest obraz... E... Dobrze, Kamil nam przerwa z tą aplikacją, zatem... E, tak, e, Ta Adre. Tak, e, chciałem się spytać, 10 lat... E, i z racji tego, że nabyłeś drogą kupna mieszkanie, dom wielki. Sytuacja podobna do Krzycha jest niepodobna do siebie, czyli nie wracasz. Nie wracamy. Tak. Wiem, że tu się da żyć. Tu się nie da żyć. się da żyć. Tu się da żyć. Tak. Tak. E, chociaż nie wszystkim, bo ile wszyscy zaleją, no. mówią, że tutaj się nie da żyć. No robią miejsce dla nas. Dla nas, tak. Z kolei Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, bo się u nich nie da żyć, ale da się w Polsce żyć. Aha. A na Ukrainę przyjeżdżają Syryjczycy. To prawdopodobnie tak, tak bo u nich się no. nie da żyć, a tam się da żyć Aha, tak. Tak. A za Syrii przyjeżdżają z Mogadiszu Ale podejrzewam, no nie, że, ten, że na chwilę to się zmieni, dlatego że obejmie władzę w Polsce rząd PiS na czele z Tompim Makurą Aha. E, i się zmieni i tam się będzie dało żyć Ale że przyjdzie PiS to znaczy, że e, Polacy wrócą, czy Polacy znowu wyjadą? E, Polacy wrócą bo, bo do Irlandii czy do Polski? Do Polski, do Polski. do Polski, tak Pozdrawiamy w ogóle Machurę Który wyjechał Wyjechał A, pewien czas, to czas to temu nie dało, nie dało się żyć w Irlandii Ale znalazł sobie angielską babeczkę i... Z Irlandką w Anglii, przepraszam tak, tak, no, tak, tak. Tak. Zatem tak. słyszycie, ten kociakwik To wszystko dzisiaj na imprezie Ośmiu przystojnych facetów W zasadzie kwiat Kwiaty testosteronu męskiego ja polskiej emigracji tak w Zablinie. Mój Boże, weź mi, no nie, że będzie z tego podcast, prawda? No oczywiście będzie. No, pójść, Nawet dzisiaj ja go zmontuję, ja ja jak przyjdę. Ja cię poproszę <laughs> na przykład, żebyś tego nie publikował. Nie da rady. A ty i tak powie, nie, nie, ty, ty, ty powiesz... Tak oczywiście Barnabo, a i tak mi tak. posłuchasz. Tak? I, tak, tak. Bo, I tak to publikujesz, tak, tak? To o cycuszkach może Emilii wytnę. Filip jest alkoholu Filip jest... No. Co? Mamy, mamy. Mamy alkoholu pełno. Ja nie mam alkoholu. Aha. Chcesz piwo? Aha. No. To tam Anno? jest, to tam jest u tyłu. Ale dobrze jest. Dziękujemy. Ale bardzo dobrze jest. Aj! Brat zielony i podcast nie tylko dla obu. Dwa okręty! Tyle dostajesz, ile dasz, to prawda jest. Uwierz mi, to prawda jest. Jesteś ojcem ponad dwuletniej córki. Dzisiaj tematem zbiorczym, można by powiedzieć, jest emigracja i dzieci, bo tak jak rozmawiałem z Krzysztofem, który tam stoi... Dzieci nam a, emigrują, no. Tak, rozmawialiśmy o tym, Wyjeżdżają że... Wyjeżdżają za granicę, że myją naczynia. Z ośmiu członków y, siedmiu ma dzieci. Niektóre dzieci mają... Y... Więcej, niektóre mniej. Tak, dokładnie. Nie, chciałem powiedzieć, że niektóre dzieci już wyjeżdżają, a niektóre zostają. Kamilu, twoja córka przepiękna, Lilianna, planujecie tutaj zostać swoją niedoszą żoną? Um. No, no, nie, nie wgłębiajmy słuchaczy w detale. Nie wgłębiajmy słuchaczy w detale. Otóż jak najbardziej planujemy zostać przez czas jakiś bliżej nieokreślony Czas, w którym zastanowimy się nad dalszym pobytem tu, tudzież tam wyjazdem, tudzież pozostaniem. Zatem Kamil jest odhaczony, zostaje na czas bliżej nieokreślony. Chciałem się spytać, co myślisz o decyzji Krzysztofa, żeby w tak młodym wieku dziecka oczywiście wyjechać z tego kraju i rzucić go na tą bezdenną, jakby można powiedzieć, głupotę... bezduszną i bezdenną głupotę naszego kochanego kraju, za którym mimo wszystko tęsknimy. I jest to decyzja odważna, jest to decyzja brawurowa. Jest to decyzja podejrzewam, nie do końca przemyślana. I jest to jak najbardziej decyzja, e, wręcz e, trochę na zasadzie decyzji kamikadze. W sensie, chciałbym polatać, ale wiem, że się rozpierdolę. Dobrze, dobrze. Jest to ciekawy temat. Myślę, że go pociągnę z innymi prelegentami dzisiaj i spytam się właśnie, co oni o tym myślą, o tym właśnie... E... Ja mam Podmucham. najbliższego prelegenta ze wszystkich Tak, tak, tak. przed chwilą było Mogę pokazać, pokazać tak. Już? Jak już? Jak już? Nie, nie masz, jest. Za łóżami, za lasami, Za górami, za chmurami Siebie sobie ptasz Mówi takie coś Nie tylko dla To prawda jest. Danielu... Danielu, chciałem Cię spytać, czy poziom zarostu na głowie jest tożsamy z poziomem zadowolenia w seksie? Tak! Jeszcze raz, jakie panu Czy poziom ogłoszenia na głowie jest tożsamy z poziomem zadowolenia w seksie? Nie, ja, nie, nie wiem, nie, nie, Za każdym danym stosunek wypadał włos. Ja. A jest łysy jak kolano. A z to jak. na przykład. Ja mu no, ja no, ja zazdrościłem zawsze. Tak. No widzisz, no z tą teorią jestem w stanie się zgodzić, wiesz? Gdyby na przykład. No, no. Tak. tak. Mówimy dlatego, że na przykład Daniel, słuchacze tego nie widzą, jest łysy jak kolano. Co jest wbrew odwrotnie proporcjonalne do Szymona, który. Który nawet kolana nie ma w Tak, dokładnie. I jeszcze maloki i pokręcone i kiedyś jak widziałem go zdjęcie, jego zdjęcie z wyprostowanymi włosami, co spokojnie do Pępka takie miał. Wiesz, to wynika... I, wynika z zupełnie innej sytuacji. Czasami, czasami zdarza się taka sytuacja, Na jak nie wiem, chyba cztery tygodnie temu było coś takiego, jak blue. Blue Moon, czy coś takiego, wiesz, wszyscy mówili, że e, księżyc w Irlandii jest niebieski, tak? Aha. Jakieś cztery tygodnie temu, coś, coś było takiego, prawda? Może, no. Jakaś taka astronomiczna, wiesz... E, Jesień e, przyszła. E, tak, tak, tak, jazda. I wszyscy się, wiesz... No... E, wiesz co, co, się zdarzyło? No. Zdarzyło się wtedy coś takiego, że spojrzałem na dziewczynę, Będąc w jednej sali, z, no. ona spojrzała na mnie, będąc z drugiej sali i okazało się, że nagle ja przypływam do niej. Aha. A e, ona do ciebie. A ona przypływała do mnie, wiesz, no i. A te no... sale były duże, że tak jest daleka się widzieliście, czy co? Tak, tak, Aha. tak, tak. tak. No. Najśmieszniejsze w ogóle przy tym wszystkim było to, że ona wiedziała jak mam na imię, a ja nie wiedziałem jak ona. Aha. Pozwoliłem sobie na, na... osobistą wycieczkę. Pod tytułem e, Cześć, ale wiesz, co nie wiem, jak masz na imię przypomni mi, proszę cię. Mhm. I o tej porze, jak mi przypomniałam, to od tej pory siedzieliśmy i gadaliśmy cały czas. I jak ma na imię? Kamila. Kamila. Rozumiesz, że tak. wiesz, męski imię Kamil, tak. z którym mieszkałem przez trzy miesiące, przez tak. jakiś czas. No ale nie wcześniej... na rzęski imię Kamila. Tak. Tak. Ale męskie imię Kamil otwiera wiele drzwi w tym mieście. To, to, to jest. To, to, to, tak, tak, masz rację. Tak, tak, tak. Masz rację, masz rację. Dużo to, dziewczyn też otwierało się przed nim, to, to trzeba by tak powiedzieć. To, to, absolutnie tak, no, więc nie. nie no, masz rację w tym, no. że. Jaki jsi kurde mówimy o tym, że męskie imię Kamil otwiera wiele drzwi w tym mieście i wiele, wiele dziewczyn też one są otwarte dawno do dziewczyny trzeba zapukać tylko gdzie? Nacisnąć klapkę Ej, nie wiesz jak pukać? Ja się pokażę, jak się puka no dobrze, dobrze. dobrze kończymy to dziwne i powoli a, yy, tak, tak. Nie nie, no mam jeszcze 7 minut, ale myślę, że zrobię rundkę, nie? Po prostu Aha. żeby nie było tak, że buźka, buźka, tylko może coś, coś więcej, tak? <śmiech> Kurwa to się nas opuszcza na hulajnodze, tak? Słyszałem, że będzie hulaj, tak, hulajnoga. Tak, hulajnoga co prawda tylko do, do, do pociągu, ale, ale myślę, że wybram już sobie wspaniałą trasę z górki. Tak, to, tak. Pociąg, pociąg do hulajnogi. hulajnogi. Myślałem, pociąg do żony i dzieci, tak? Też, też. Ja w, też. w ogóle jestem kolejowy, kolejowy, kolejarz, kolejosz. jak to mówią. zawsze No, tak, tak. Moje kolej po prostu. <laughs> ważna jest kolejność. To jest ważna kolejność. Jest... Co dziewczyna nowa, to bo Mówisz, że to twoja kolej tym no, razem. Jan, Co z kolei przekłada się ja na szczęście, no, no, no tak, no koń, tak. Konduktor to jest no. <grym grym grym> no, Konduktor ja <grym> w konspiracji. A czy może pokazałem takiego konduktora, naszego bijesz. sobie naszym go w coś ale potrafi ten. Nieźle bilet przybić. No i tak, właśnie jadę, jadę, jadę, jadę co sądzisz o naszym towarzystwie dzisiaj, które... Kurde, y cieszę się, że jadę wcześniej. Bo... <śmiech> to będę tak, omijał, nie? Bawę, e no. i pytania <śmiech> no. Nie, on się o to prosi. <śmiech> <po prostu. śmiech> Szymon zacytował szefa plantacji z, Amer z Ameryki Południowej. To będą miały panelne. A na jaką frakcję będziesz głosował? O, nie, nie, nie, o, nie, głosuję. No, tak, tak. To się przytulają i Nie, no trzeba Republikę, powiedzieć, nie, mi, miłość rządzi w tak. narodzie dzisiaj. Tak. Kwiat rycerstwa tak. le, polskiego tak. się zjechał. Ośmiu członków, Ośmiu wszyscy ładni. Jest, jest. Nawet i li, liczba osiem taka ładna, no. Tylko Krzychu jakiś smutny dzisiaj jest, nie? O, wiesz, no. To takie życie, no. Chłopak się żegna z czymś, co naprawdę nie wie... Że nie chce się żegnać. No. <laughs> Dokładnie rozkłada Albo Może sobie siedzieć i myśli, kurwa, dobrze, że się żegna. No, no, no, no, ściany obrzygane, kurwa, rozjechane. No, wszystko, wszystko. Nowy kraj, nowe miasto, nowe tak, dziewczyny. Nie, on mówi w końcu zaś od nowa, nie? No, Ale zapisywał sobie teksty, pozapisywał sobie dowcipy, mówi, no. uderzam. Ale Wrocław, tak? No. Super, no. stary Wrocław jest czat no. miejsce bo no. Znasz Wrocław? No. No, to ja byłem trzy tygodnie pięć, temu ładnie było. Ja bym nawet śmiał twierdzić, że mi to jest ba, który mi się najbardziej podoba w Polsce, jakbym. No jest, ja jestem, ja ja się urodziłem na Dolnym Śląsku, mieszkałem 80 kilometrów od Wrocławia, ale wtedy nie robił na mnie takiego wrażenia. No no, ale byłem blisko, ale byłem wielokrotnie, ale wtedy jeszcze nie robił na mnie takiego wrażenia, jak, jak zrobił na mnie, jak już pojechałem dorosły super. I, i rzeka i w ogóle odnozy. ty masz pociągi w ogóle i tak dalej, to jest złoty pociąg w Wałbrzyku, trześć. No, nie, no, no, no, no, słyszałem, słyszałem, słyszałem, jest historia, dobra Ciekawe, ciekawe, co, co, co, co będzie, jaka będzie zawartość pociągu, nie? Znaczy, tak, tak, tak. że taki kolejarsko zaczęliśmy to? Ja się stało, że to jakiś, kurwa, Marian, konduktor Będzie taki zapity, kurwa, ale, Po 70 latach wyjdzie Która godzina? Która godzina, bo odjeżdżamy Ale mam opóźnienie! Tak. Powiedzieli od jasno, ale nie wiedział, aż tak. Stylownia, stylownia. A, a 1 września idzie, nie? No, dokładnie. Niemcy znowu przyjdą. No, każdy ma na torach losu się chłopak zagubił. No, bo. no, no, dokładnie. Proszę, nie dziękujemy ci i życzymy ci, e, jak to się mówi, co się życzy kolejarzom. Kolejarzom? Ja myślę, że tak. Ale wody pod kijem. Nie? Ja myślę, że piję, ten, z stukotu, no? stukotu, tak? Tak, pozytywnych, pozytywnego stukotu. Dobrze. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. No, dziękuję. Ho ho ho! Nie I tylko to dla Orłów. A co Nie, Nie no tego, tego. się nie spodziewaliśmy, ale to jest rozpoczęcie, proszę Państwa. To jest. to jest. Kolejna propozycja... Kolejna propozycja... Proszę Państwa, tutaj nie ma żadnego śmiania się. Śmiacia! To śmiacia się. To są poważne sprawy. I my podziwiamy talent. Podziwiamy zdecydowanie. To z połączenia jakiegoś talentu jednackiego. Zawodnicy w Wenezueli. To jest dopiero wstęp? Do wielkiego entre. Ale co to. Co to jest? Tak I w tym momencie wciągnięty jest na parkiet partner i zaczyna się kombinacja mały tulip, tak zwany lub mały wkręt na parkiecie. Przewitanie partnera. Proszę Państwa, emocje są nie do opisania. Bez komentarza! I w tym momencie, tak, zaczyna się, zaczyna się um, e, choreografia. Ej, mam to. Jak kurde, kondycyjnie wytrzymujemy. Partner po prostu jest oszołomiony możliwością swojego partnera. A my na razie... Mamo a la playa, czyli chodźmy na plażę po hiszpańsku. Tak no, mniej więcej się kończy ten podcast, tak to się skończyła ta impreza. Pożegnalna impreza Krzyśka, w końcu 10 facetów, z czego dwóch wylądowało na ziemi i proponowało nam jakiś układ taneczno-graficzny, który... Był bardzo dobrze komentowany, słyszeliście. Szkoda, że tego nie widzieliście, to prawda, to prawda, szkoda, że tego nie widzieliście, ale ale może i lepiej, może i lepiej, bo naprawdę mm, sceny były dość, nie tylko karkołomne, ale homogeniczne, można by tak powiedzieć. Ale tak to jest, tak troszeczkę więcej chłopaki wypiją, e, ale... Nie za dużo, nie za dużo, więc wszystko było pod kontrolą. E, oprócz chyba jednego zbitego kubka nie było żadnych strat. W każdym razie, w każdym razie dziękujemy wam, e, drodzy słuchacze, za ten podcast, który był koniec końców, e, pewnie tylko dla nas śmieszny, dla naszej dziesiątki, może tam na najbliższych... E, znajomych, ale mimo wszystko postanowiłem w tym sezonie puścić kilka podcastów takich właśnie tylko dla nas, który, które są pamiątką, które są jakimś tam zapisem przeszłości, która dla nas coś znaczyła. Zatem to wszystko w dzisiejszym odcinku. Krzysiek wyjechał do Polski, ma się dobrze. Krzysiek siedzi we Wrocławiu, ma się dobrze. I Krzysiek gdzieś tam pracuje i chyba nie ma zamiaru wracać do swojej nie ojczyzny, ale do swojego kraju, gdzie spędził dobre 10 lat. Zatem, cóż, można powiedzieć, każdy musi szukać swoje miejsce, każdy musi wiedzieć, gdzie chce się starzeć, gdzie chce wychowywać dzieci. Trzeba to szanować i przyjaźnie to najważniejsze. Zawsze będą, zawsze zostaną mi, zawsze będzie podcast, do którego będzie można wrócić. Do, do usłyszenia. Następnym odcinku podcastu. Nie tylko dla... Tu usłyszymy. Jeźdź,